Ewangelii Jana, trzeci rozdział, szesnasty wiersz. Albowiem tak Bóg umiłował świat że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Przeczytam to jeszcze raz. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jedynego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Nie. Ostatnio dzieci kilka razy na Nowym Roku to ten wiersz powtarzały. I pomyślałem, że to jest dla nas tak znane i tak oczywiste, ale myślę, że mało pogłębione. I warto jeszcze raz do tego tematu wrócić Ewangelia w pigułce. Serce Boże, które zostało no, odkryte na ten świat. Cały ten urywek mówi na temat powtórnych narodzin, bez których nie można być zbawionym. Ale jeśli spojrzymy jeszcze wcześniej na końcówkę drugiego rozdziału, to widzimy w wierszu 23, jest napisane Wielu uwierzyło w imię Jego, widząc cuda, których dokonywał. Ale sam Jezus nie miał do nich zaufania, bo przejrzał wszystkich. Z jednej strony moglibyśmy powiedzieć to wspaniale. Wielu uwierzyło w imię Jego. Ale widzimy... W następnym wierszu Jezus nie miał do nich zaufania. To znaczy, że ta wiara była nieautentyczna. To znaczy, że tak jak demony jest napisane, wierzą, ale to ich nie zbawia. To jest tak, jak Pan Jezus powiedział o uczonych w Piśmie, że oni mówią, to jest dziedzic. To znaczy rozpoznali go, uwierzyli. To jest ten, który miał przyjść, ale to nie jest wiara, która zbawia. A więc nie miał do nich zaufania. I oto tu przychodzi właśnie Nikodem, być może jeden z tych, którzy widzieli jego cuda <śmiech> i uwierzyło w niego, ale jednak ten, który nie narodził się na nowo. Widzimy, że jest różnica pomiędzy uwierzeniem w to, że Jezus z Nazaretu jest tym Mesjaszem, który miał przyjść, a byciem człowiekiem nowonarodzonym. I Pan Jezus mówi do Niego, że potrzeba narodzić się na nowo. Nie jest to rzecz, która dopiero została powiedziana w Nowym Testamencie. My czytamy o tym w księdze Ezechiela na przykład, 36 rozdział, Jest powiedziane w wierszu 26, rozdział 36 Ezechiela, wiersz 26. I dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza i usunę z waszego ciała serce kamienne i dam wam serce mięsiste. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw, będziecie przestrzegać i wykonywać je zapowiedź przyszłego czasu, kiedy Izrael będzie zgromadzony do swego e, kraju i wiemy o tym, że tylko ci, którzy są narodzeni na nowo, wejdą w czas Tysiącletniego Królestwa. Ponieważ Pan Jezus przyjdzie powtórnie i jednych zostawi właśnie na czas Tysiącletniego Królestwa, a innych weźmie na sąd, to znaczy zabije ich i o tym czytamy e, między innymi w drugim liście do dosaloniczan w pierwszym rozdziale. E, wymierzy im e, karę w ogniu płomienistym. A więc tylko ludzie nowonarodzeni wejdą do tysiącletniego królestwa. I o tym mówi nam ten piąty wiersz. Jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha nie może wejść do królestwa bożego. Tutaj królestwo boże oznacza także e, milenium. Co to znaczy narodzić się z wody i z ducha? Najkrócej mówiąc, jest to działanie Ducha Świętego przez Słowo Boże, które przekonuje nas, że potrzebujemy Bożego odpuszczenia i że przez śmierć Chrystusa na krzyżu mamy je. Mamy odpuszczone grzechy. Jestem przyjęty przez Boga. Jestem zbawiony. Rodzę się dla Boga. Żyję dla Boga. Byłem grzesznikiem. Staję się nowym człowiekiem. Woda wskazuje nam raz na Słowo Boże, a raz na Ducha Świętego. Przykład, że to mowa o Duchu Świętym, to jest Ewangelia Jana, 7 rozdział, 38 wiersz. Z wnętrza Jego popłyną rzeki wody żywej, a to mówił o Duchu który miał być wylany. Albo też, że woda mówi o Słowie Bożym, to jest Efezjan, 5 rozdział, 25 wiersz, oczyszczeni kąpielą wodną przez Słowo. A więc mamy wskazanie i na Ducha, i na Słowo Boże. Duch Święty działa przez Słowo Boże, przez to, co mamy zapisane w Piśmie. Mamy więcej miejsc w Biblii na temat zrodzenia, choćby w liście Jakuba, gdy zechciał, zrodził nas, czy urodził nas, abyśmy się stali tym pierwszym zaczątkiem Jego stworzeń. Czy też, albo pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, 23 wiersz, jako odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego przez Słowo Boże. Wiemy też, że jesteśmy nowym stworzeniem. To jest właśnie to to są te nowe narodziny. Bóg, który rzekł z ciemności niech światłość zaświeci, rozświecił serca nasze, aby zajaśniało nam poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym. To są właśnie nowe narodziny. Była ciemność, jest światłość. I Dzisiaj dla nas jest to jasne, ale wtedy dla Nikodema, nauczyciela prawa, nie było to jasne i tego nie rozumiał. I nie umiał sobie tego przedstawić. Nie rozumiał w ogóle tego w sposób duchowy, tylko w dosłowny. Jak człowiek może się narodzić, gdy jest stary? Logiczne pytanie, ale wykazujące brak zrozumienia w duchowej treści Starego Testamentu. I Pan Jezus mówi, co się narodziło z ducha, duchem jest. A więc tu chodzi o duchowe narodziny, a nie jeszcze raz fizyczne narodziny. Wiemy, że w hinduizmie jest tak, że człowiek jest cykl narodzin i śmierci, że są kolejne wcielenia, rodzi się, umiera, rodzi się, umiera, rodzi się, umiera i w końcu nareszcie wychodzi z tego jako doskonały. Jest to fikcja i niezgodne z prawdą. Potrzebne są duchowe narodziny. Ósmy wiersz mówi, porównuje nowe narodziny do tego, jak wieje wiatr. I tu jest powiedziane, szum jego słyszysz. Ale nie wiesz, skąd przychodzi, dokąd idzie. Właśnie to jest ciekawe, wiatr słychać, ale wiatru nie widać. Oczywiście widać, że gałęzie się ruszają, ale jako tako wiatru nie widać mam takie pytanie dla dzieci. A co widać, a nie słychać w naturze? Widać, a nie słychać. Proszę. Słońce. To nie jest dokładnie to, co mam na myśli. Mgła na przykład. Na przykład mgła. No bo deszcz widać i słychać. Ale mgłę widać, ale nie słychać. Tutaj jest mowa o tym, że słychać, a nie widać. I tak jest z nowymi narodzinami. Ja patrząc na was, nie wiem, kto się na nowo narodził. Natomiast, tak jak widać, że wiatr rusza na przykład drzewami, to po owocach mogę powiedzieć, ten jest nowo narodzony, bo ta jest nowo narodzona, bo. Widzę skutki, ale sam fakt wejścia Ducha Świętego i zamieszkania w kimś, tego nie widać. Również nie wiemy, kto się na nowo narodzi to jest działanie Boga. Jest to dla nas zawsze zagadka, ale skutki nowych narodzin widoczne są w życiu. Widzimy tego, nikodem nie rozumiał i Pan Jezus mówi w dwunasty wiersz, jeśli nie wierzycie, gdy wam mówiłem o ziemskich sprawach, możemy teraz sobie zapytać, a co to są te ziemskie sprawy? No właśnie to, że przez nowe narodziny wchodzi się do czas błogosławieństw nowy, tysiącletniego królestwa, które będzie na ziemi. To są te ziemskie sprawy. No a niebieskie w takim razie? Chodzi o to, że przez duchowe narodziny wchodzimy do nieba. To był temat zbyt daleki dla Nikodema. I Pan Jezus mówi e, nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który stąpił z nieba. To zdanie już jest rzeczywiście bardzo trudne dla kogoś takiego jak Nikodem, bo przecież Pan Jezus nie wstąpił z nieba w sposób taki, jak wstąpił. Zresztą sam fakt, że On w tym momencie jeszcze nie wstąpił do nieba, kiedy to mówił. To znaczy, że On stąpił z nieba, ale nie na obłoku. Nie sprunął tylko urodził się jako dziecko wytlejem. Więc to było niezauważalne. Dopiero miał wstąpić do nieba, ale nikt niewierzący go nie widział, tylko jego uczniowie. A dlaczego Pan Jezus to mówi? Właśnie po to, żeby powiedzieć wiem, co mówię i mam prawo to powiedzieć, bo przyszedłem z nieba i znowu tam wrócę. Czyli nie tylko był jakimś prorokiem, któremu Bóg dał Jakieś ograniczone objawienie, tylko jest można powiedzieć gospodarzem nieba. Jak ten Łot powiedział, gdy wejdziesz do swego królestwa, swojej chwały. Pan Jezus mówił, ja stamtąd przyszedłem i tam wrócę, tam jest mój dom. Dlatego mogę o tym mówić, ma prawo o tym mówić. Syn człowieczy. Ciągle jeszcze 13 wiersz. Dla Pana Jezusa było to poniżające stać się człowiekiem. Oczywiście my się chlubimy tym, że jesteśmy ludźmi, ale dla Boga stać się człowiekiem to nie był żaden zaszczyt. Dla garncarza stać się garnkiem to nie jest żaden zaszczyt. Oczywiście stał się człowiekiem w tym celu, aby umrzeć. Po to, żeby mógł cierpieć. I dalej Pan Jezus daje to porównanie węża, który został zawieszony na tym kiju, na pustyni. Wiemy, że kiedy wyszli z Egiptu, Wtedy bardzo narzekali. Bóg posłał na nich węże, które ich kąsały i niestety wielu umarło. Ale potem wyprosili u Boga ratunek. Mojżesz odlał miedzianego węża. Zawiesił. Kto spojrzał, był zdrowy. I widzimy to porównanie do Pana Jezusa. Wszyscy ludzie Zostali, tak obrazowo mówiąc, ugryzieni przez tego węża starodawnego, przez oszustwo diabelskie. Wszyscy nosimy na sobie zarazę grzechu. Wszyscy jesteśmy śmiertelnie ugryzieni, na co nie ma innego, żadnego innego lekarstwa. <śmiech> Pierwsi ludzie, w oni właśnie nie byli posłuszni Bogu. Poszli, można powiedzieć, za tym, co swoje. Posłuchali szatana. I to przeszło na nas wszystkich. I teraz widzimy, że jest tylko jedno lekarstwo. Aby każdy, kto w niego wierzy. Tak było z wężem. Nie trzeba było nic zrobić, a tylko spojrzeć. Kto spojrzał na węża... Był zdrowy. Oczywiście spojrzał, wierząc, że będzie zdrowy. My także, można powiedzieć, patrzymy z wiarą. Myślę, że większość z nas, jak tu siedzimy, mieliśmy ten dzień w swoim życiu, kiedy spojrzeliśmy na Jezusa. I doszliśmy do tego, On za mnie umarł. Tylko On może mnie uratować. I tak jest napisane 15 piętnasty wiersz. Aby każdy, kto w Niego wierzy. Nie zginął. Aby każdy, kto w Niego wierzy. Nie było innej możliwości, innego lekarstwa, innego sposobu. Właśnie zaufanie jest tym, co Bóg uznaje jako wystarczające. Aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął. Ale miał ży żywot wieczny. I teraz y myślę, że możemy przejść do tego 16. wiersza, który właściwie zaczyna się od słowa Albowiem, czyli Bo, a więc widać, że ma to związek z tym, co miał, co wcześniej o czym wcześniej była mowa. Najpierw jest powiedziane, jak to się dzieje. Kto wierzy, ma życie wieczne. Ale teraz ten szesnasty wiersz nam podaje powód przyjścia Chrystusa. Właściwie wyjaśnienie, dlaczego Bóg, dlaczego Bóg w ten sposób zadziałał. Powód przyjścia Pana Jezusa bo tak Bóg umiłował. Jest to właśnie, można powiedzieć, centralny punkt. Miłość Boga jest tym, co jest kluczowe, jeśli chodzi o nasze zbawienie. Możemy powiedzieć różne rzeczy na temat Boga, że jest sprawiedliwy. Na pewno nikt mu nie może powiedzieć, że robi coś niesprawiedliwie. Albo mógłby zrobić inaczej, albo lepiej. Na pewno jest tak, że jest święty, to znaczy, że przed Jego obliczem żaden grzech się nie stoi, Ani w Nim nie ma nic, ani blisko Niego nie może być żaden grzech. Boga otacza przerażająca jasność. On jest święty. Nieskończenie święty. Na pewno też jest i sędzią, który będzie sprawiedliwie sądził świat. Ale to, o czym tutaj czytamy, w tym fragmencie, w tym wierszu to jest to, że On umiłował, a więc jest Bogiem miłości. Można powiedzieć, miłość ma to do siebie, że potrzebuje kogoś do kochania, potrzebuje obiektu tej miłości. Jeśli dwoje ludzi ma miłość do siebie, powstaje małżeństwo, to potem, co jest ich pragnieniem? Dzieci. Ponieważ chcą kochać dalej. Myślę, że to można by porównać do tego, że jest ojciec, syn i duch, którzy trwają w tej wiecznej miłości do siebie nawzajem. Ale jednak Bóg chcąc dalej tę miłość komuś przekazywać, czy ją objawiać, stworzył człowieka. Właśnie po to jesteśmy stworzeni, żeby Bóg miał kogo kochać. I to czytamy w różnych miejscach, że sam Ojciec miłuje nas. Albo czytamy, że nic nas nie odłączy od miłości Chrystusowej, czyli Chrystus nas kocha. Albo czytamy o miłości Ducha, która mogła nas zbawić. Która mogła ich zbawić. Tam konkretnie jest napisane. A więc widzimy, Bóg jest miłością i ta miłość chce można powiedzieć dalej następnych miłować dlatego też istniejemy na tym świecie i ta miłość jak tu czytamy albowiem Bóg tak umiłował tak umiłował świat czyli jest to pewien rodzaj miłości to nie tylko miłość ale pewien rodzaj miłości jak czytamy to, choćby Bibliści Jana, patrzcie, jak wielką miłość, czy też jaką miłość okazał nam Ojciec. Miłość, która wprawia nas w zdumienie, czy w zakłopotanie. E, oczywiście to tak oznacza też, e, że ta miłość tak daleko idzie, jak z tym wężem. E, Bóg swego Syna potraktował, jak tego węża. Wąż, Wiadomo, przykład czy symbol szatana. Sprawca tego, że Izraelici umierali. I Pan Jezus został zawieszony, można powiedzieć, jakby był sprawcą złego. Główny oskarżony. Tak umiłował. Tak jak w 14 wierszu. Tak musi być wywyższony. Tak, w taki sposób. Tak umiłował świat. Może niektórzy słyszeli taką historię, to Harald to kiedyś opowiadał o tym, że małżeństwo jechało autostradą, zatrzymali się na stacji, mąż płacił, żona z dzieckiem na rękach coś tam, nie wiem, czy zrobiła, czy kupiła. W każdym razie wychodzi i wchodzi taki bezdomny, pijany kloszard brudny, śmierdzący alkoholem, ale uśmiechnął się do tego dziecka na rękach. Dziecko nie można powiedzieć nie zareagowało źle, uśmiechnęło się wyciąga rączki. I ten pijany, brudny człowiek mówi, czy mogę go wziąć? Ta kobieta oczywiście się broni, no matka, co miała zrobić? Raczej się odwraca, nie chce dać. No ale dziecko i tak wyciąga rączki. No a ten kloszard mówi, no tylko na chwilę bym chciał go wziąć na ręce. I w końcu ona daje. Więc wziął go na ręce, chwilę potrzymał, oddał. Była to chrześcijanka. I potem po wyjściu z tego, jak to często z chrześcijanami bywa, dopiero Duch Święty nam coś mówi do serca po jakimś wydarzeniu. I ona mówi, jak to dobrze, że Bóg nie jest taki jak ja. Dlatego, że Bóg nie oszczędził swego syna. Dał go. A ja nie chciałam dać mego synka na chwilę temu człowiekowi. Bo przecież Bóg dał swego syna w ręce grzeszników. Tych, którzy go wcale nie uszanowali. Tych, którzy go ostatecznie zabili. Musimy też to powiedzieć, że przecież Bóg to nie jest taki zimny prawodawca, który z zimnym sercem coś postanowił, wykonuje i to go nie rusza. To byśmy mieli błędne wyobrażenie na temat Boga. Bóg potrafi płakać. O tym czytamy u proroków. Bóg potrafi płakać. Jego boli. Zresztą Pan Jezus powiedział, dlaczego mnie prześladujesz do Saula Stars? A więc jego to bolało. Bóg ma wielkie serce i on dla Niego było to bardzo trudne czy ciężkie, żeby tego Syna dać. Jeśli możemy sobie wyobrazić być może inny przykład Adaś, który taki słodki, kochany, chodzi pomiędzy nami. Wyobraźmy sobie, że ma wyjątkową krew, osocze, które potrafi, można z tego zrobić lekarstwo dla milionów ludzi. Przychodzą lekarze i mówią, proszę Państwa, Adaś ma taką wyjątkową krew, dobro ludzkości, bardzo prosimy, żeby, żeby tę krew dać. Mówi, no dobrze, no może setkę można pobrać. A nie, nie, ale wszystko. Proszę Państwa, tutaj 8 miliardów ludzi. I co robić, nie? Co, czy dać, czy nie dać? Kochają przecież tego syna. No, a czy kochają ludzkość? Jak to rozstrzygnąć? Ale zobaczmy, co tu jest napisane. Bóg umiłował świat. Bóg umiłował świat. Oczywiście Ojciec miłuje Syna. To czytamy też w Piśmie Świętym. Ojciec miłuje Syna. I to jest miłość, którą nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. Miłość, która jest bez porównania i daleko większa niż nasza miłość do naszych dzieci. Bóg umiłował świat. I tak bardzo ten świat umiłował, że Syna jednak dał. To jest ten punkt, w którym można powiedzieć, jesteśmy tak jak jest napisane, dobroliwość Twoja zmogła mnie. Rzeczywiście to jest coś, co jeśli głębiej w to wejdziemy, to tak naprawdę rzuca na kolana i nie wiemy, co z tym zrobić. Ten Bóg, który nie ma ciała, decyduje o tym, żeby przybrać ciało, aby mógł umrzeć. Jakie to jest zadziwiające. A więc widzimy, że to nie była kalkulacja. Nie był to taki teatrzyk. Odegranie czegoś. To była naprawdę Cierpienie w sercu, decyzja w sercu Boga, po to, żeby pokazać swoją miłość, po to, żebyśmy mogli doświadczać Jego miłości przez wieczność. Dzień. <śmiech> Dzień. Dzień. Dzień. Oczywiście, mówiąc świat, nie znaczy to, że Bóg kocha grzech my też kochamy nasze dzieci, wcale nie kochając tego, co robią. Bóg kocha ludzi, mając w nienawiści grzechy, które popełniają. Jeśli mówimy o synu, to musimy powiedzieć, to jest najbardziej ukochana osoba we wszechświecie. To jest ten ukochany swego ojca. To widzimy na przykładzie Abrahama, który, właściwie Izaaka, którego Abraham miłował, albo widzimy na przykładzie Józefa, syna Jakuba, któremu Jakub sprawił tę szczególną szatę z długimi rękawami, która wskazywała, że on jest tym wybranym, jedynym w swoim rodzaju. To słowo jednorodzony, w sensie jedyny, jaki istnieje, nie było innego. Właśnie nasz Pan Jezus jest tym jedynym umiłowanym swego Ojca wiemy, że ojciec miłował syna przed założeniem świata to czytamy w Ewangelii Jana 17 rozdział widzimy, że miłość jest wieczna nie zaczęła się wraz z pojawieniem się Adama i Ewy na tej ziemi Bóg, ojciec miłował swego syna Jan 17:24. i to była miłość niczym nie zepsuta niczym nie skażona wiemy, że nasza wzajemna miłość czy rodzicielska, czy małżeńska Bywa bardzo ułomna, czy chwiejna, czy kulawa. Boża miłość niewątpliwie była i jest doskonała, niezmienna. Widzimy, że dał syna. Mógłby ofiarować, nie wiem, kazać aniołowi Gabrielowi przyjść w ciele i go złożyć w ofierze. Już nie mówiąc o żadnych tam zwierzętach, ale jednak tego nie zrobił. Naj, największego czy najlepszego, którego miał jedynego, którego miał syna swego jedynego dał teraz jeśli widzimy że sam fakt że Bóg postanowił dać swego syna nie staje się automatycznie zbawieniem dla wszystkich Bóg podjął decyzję w swoim sercu ale widzimy, że tutaj jest jeszcze druga strona dalej to zwraca się do wszystkich ludzi jest napisane każdy czyli to nie jest tak, że wierzący rodzice czy dzieci są zbawieni zbawione przez wiarę rodziców nie, ani przez dziadków także nie ani przez to, że należymy do jakiegoś zboru także nie tu jest napisane każdy, czyli każdy z osobna. Każdy musi dojść do tego przekonania, że on za mnie zmarł i jego śmierć daje mi życie. Każdy osobiście, to można powiedzieć, jest taki zasięg tej, tego, tej Ewangelii, tego Bożego planu. W dziejach apostolskich, 17 rozdział wiersz dwudziesty mamy też podobne brzmienie Coś dalej idzie 17 30, przepraszam Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy. Teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali. Wszystkich ludzi. Tak więc nie wzywa niektórych, ale wzywa wszystkich. I tu nie ma, widzimy, żadnego ograniczenia. Nie ma jakichś ludzi, których to nie dotyczy albo którzy nie mają tej szansy, nie jest to tylko dla jakichś wybranych, to dotyczy wszystkich. Aby każdy, kto tylko dojdzie do tego przekonania, kto w sercu uwierzy, ten właśnie otrzymuje ten dar. A więc każdy. Teraz widzimy, jak to się dzieje. Tak jak tu jest napisane, kto weń wierzy. A więc jest to sposób na przyjęcie tego daru bo Ewangelia Jana mówi yy, pierwszy rozdział, dwunasty wiersz którzy go przyjęli a więc nie tylko, że wierzę, że naprawdę tak było wierzę, że on to zrobił ale jeszcze ja muszę to przyjąć muszę to wziąć każdy osobiście musi zwrócić się w modlitwie do Boga Musi to odebrać. Widzimy, że uwierzyć to nie jest coś, co jest bardzo trudne do zrobienia. Widzimy, że człowiek by wolał, może zrobić rzeczy trudniejsze. Tak jak ten naman syryjczyk, który mógłby może trudniejszą rzecz zrobić. A jak była łatwa, to się obraził na to. Oczywiście, że uwierzyć to jest poniżające. No bo to znaczy niczej. Nie mogę się dołożyć do tego. Po prostu biorę to, co już ktoś wcześniej przygotował. Więc my chyba w większości jesteśmy z natury bardzo honorowi. I zawsze byśmy tak tę jakąś godność swoją zachować, że tak za darmo, no to nie, nie dziękuję. Ale tak naprawdę to Bóg nie, nie, ma, nie dał innej drogi tak, żeby, żebyśmy mogli w jakiś sposób do tego się dołożyć. Zostało tylko w to uwierzyć. A więc nie dzieje się to automatycznie. Muszę to wziąć. Jeśli tego nie wezmę, zginę. I tak jest to napisane. Nie zginą, aby nie zginą. Moglibyśmy to nazwać, że to jest niebezpieczeństwo. Niebezpieczeństwo. Ja potem jeszcze powtórzę to, te, te określenia. A więc, co to znaczy zginąć? Można powiedzieć, zadać jeszcze wcześniejsze pytanie w zasadzie, dlaczego mielibyśmy zginąć? Zobaczmy, tego nie trzeba daleko szukać. 19 wiersz jest mowa o tym, jacy jesteśmy. Umiłowaliśmy ciemność. Dalej. Uczynki były złe. Dwudziesty wiersz. Nienawidzi światłości. Dalej. Nie zbliża się do światłości. Tacy jesteśmy. A więc jak te robaki, wolimy siedzieć pod kamieniem. Nie lubimy słońca. można zobaczyć dalej, 36 wiersz. Ostatni wiersz tego rozdziału mówi Kto nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim. Gniew Boży. Widzimy wiszący miecz nad każdym człowiekiem. Gniew Boży ciąży nad każdym, który nie uwierzy. zginąć, to jest tyle, co umrzeć. Oczywiście śmierć fizyczna jest nieuchronną konsekwencją tego życia. Ale chciałbym powiedzieć to, że gniew Boży dotyczy naszych cierpień cielesnych i cierpień duchowych. Ewangelia Jana 5, rozdział 29. Wiersz. I wyjdą ci, jest mowa o zmartwychwstaniach. Nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos Jego. Jan 5,28. I teraz 29. I wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia. Czyli ci, którzy uwierzyli. A inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd. Powstaną cieleśnie, przez lata leżą w grobie, ale zostaną zbudzeni. Po co? Po to, żeby być osądzeni i cierpieć w swoich ciałach. Czytamy o tym zwierzęciu i fałszywym proroku, że będą żywcem wrzuceni do jeziora Unisteria. Do tego można powiedzieć objawienie, 14 rozdział. 14 rozdział 10 wiersz. Jest mowa o tych, którzy przyjmują z nami, którzy przyjmą z nami zwierzęcia. To i on będzie, pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego. Czytaliśmy, że gniew Boży ciąży na nim. Czyste wino gniewu Bożego, z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec baranka a dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia w dnie i w nocy. Widzimy jakiś przykład tego, co to jest gniew Boży. Męczeni na wieki wieków. A więc jak straszną rzeczą jest zginąć. To nie jest tylko zamknąć oczy i koniec. To oznacza na wieki cierpieć w swoim ciele, w płomieniach. To są cierpienia duchowe i fizyczne. I to się nigdy nie skończy. To oznacza, że każdy z nas ma wolny wybór. Tak jak wtedy każdy mógł, kto chciał, spojrzał na węża i był uzdrowiony. Dzisiaj każdy może uwierzyć i może nie zginąć. Ponieważ nieuchronne jest to, że Bóg wykona ten wyrok i nie będzie aktu łaski. Teraz jest czas łaski, jak wiemy i często o tym mówimy. teraz, co się wiąże z, tym, z tą wiarą? Właśnie życie wieczne. Wieczne, a więc rozumiemy najczęściej życie bez końca, życie w niebie, życie w obecności Pana Jezusa, życie w światłości, życie, gdzie nie ma trost. Powiedzmy sobie, że życie w odmienionym ciele, czy w nowym ciele, to znaczy, że też nie będziemy mieć tak marnego myślenia, jak mamy dzisiaj. Że będziemy myśleć w inny sposób. Nasze myślenie będzie duchowe, Chrystusowe. Do czego jesteśmy ciągle wzywani, abyśmy byli myśli Chrystusowej. Życie, gdzie nie będzie ani konfliktów, ani podziałów. Tutaj, na tej ziemi mamy można powiedzieć, połowiczne radości wśród przeciwności, tam w górze będzie pełnia szczęścia bez przeszkód. Widzimy, że Bóg mógłby od razu e, zesłać sąd na ziemię, ale Bóg czeka i to tak długo, już tyle tysięcy lat. Bo czytamy w XVII wierszu Bóg nie posłał Syna, aby świat sądził. Czyli nie posłał Go po to, żeby ten tego wyrok wykonał, ale najpierw po to, żeby ratować. Ale ten czas przeznaczony na ratowanie kończy się. I tak jak czas łaski się zaczął, tak również będzie ostatni dzień czasu łaski. Kiedy już nie będzie możliwości zmiany tego położenia przed Bogiem. Ta historia właśnie o tym, że Bóg umiłował świat, to można powiedzieć, jest najwspanialsza historia miłosna, jaka miała miejsce w życiu. Historia na temat Józefa, syna Jakuba, jest tak wspaniała, dlatego że jest odbiciem podobna do historii Jezusa Chrystusa. Jeszcze raz chciałbym powtórzyć to, co e, gdzieś po drodze mówiłem. A więc po pierwsze narodzić się na nowo to jest e, przyjąć Słowo Boże. To jest e, działanie Ducha Świętego w nas. To jest uwierzyć w zbawieniu przez Pana Jezusa. To jest przyjąć je To oznacza też że jesteśmy zbawieni bez naszych, bez naszych starań, ale właśnie tylko przez zaufanie. I szesnasty wiersz. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jedynego dał. To jest, można powiedzieć, Boży plan. Bóg to powziął w swoim sercu. Umiłował, że dał. To jest Jego plan. Dalej każdy, to jest zasięg tej Ewangelii. Kto wierzy, to jest sposób na otrzymanie tego zbawienia. Nie zginął, to jest to niebezpieczeństwo. Możesz zginąć. I żywot wieczny, to jest cel. Tak czytamy zresztą w liście do Rzymian, a za cel, życie wieczne. Życie w tym Wspaniałym, e, wspaniałym świecie. Niematerialnym. Nieręką uczynionym, wiecznym. Jeśli ktokolwiek tej sali jeszcze nie narodził się na nowo i nie uwierzył w niego, nie uwierzył w ten Boży Plan, niech to uczyni dziś, aby nie zginął, aby nie był na wieki dręczony, w ogniu, ale żeby miał właśnie tę radość życia wiecznego. Udało, że w niedawnym czasie, żeśmy wspólnie przeżyli, można powiedzieć, możliwość, żebyśmy mogli mieć dzieci. I właśnie w ten sposób Bóg mi pokazał, że na ziemi żaden człowiek, ojciec lub matka, nie mogą się porównać z Bogiem i z tym, co On dał na tą ziemię, bo y, to, że y, jakieś y, małżeństwo ma dzieci, to, co są dzieci darowane, to nie są dzieci własne. I albo są darowane, albo są adoptowane, lub są w rodzinie zastępczej, ale nigdy nie są jej własne. A tutaj mamy do czynienia z Bogiem, Ojcem, który ma własnego Syna. To jest Jego własny Syn. I ten Syn ma swojego własnego Ojca. I to jest bez porównania to, co tu jest napisane. I z nami, którzy, yy, którym Bóg daruje, tak jak Abrahamowi darował Syna. Przyszedł i powiedział za rok o tym czasie Sara będzie miała syna. Bóg jej darował Abrahamowi i Sarze syna. I tak samo Jakub miłował Józefa, dlatego że narodził mu się w starości. Znowu Bóg mu darował syna. I widzimy jak bardzo, czy Abraham... Czy Jakub miłowali swoich synów? I też i Beniamina. Ale tu mamy całkowicie coś nieporównywalnego. I tym samym nasze serca jeszcze bardziej powinny zbliżyć i zastanowić się nad Bogiem, który daje Syna swego jedynego, który nie został mu dany, który nie został przez niego adoptowany i który, który nie jest u niego w rodzinie zastępczej. To jest jego własny syn i mimo to on takiego dał. W II Księdze Samuela, XIX rozdział, 28 werset, mamy zapisaną wypowiedź Mefiboszeta. Mefiboszet był potomkiem wroga Dawida, czyli Saula, gdzie można by powiedzieć, że w pewnym sensie, jeśli Dawid reprezentuje Pana Jezusa Chrystusa, to jego wróg Saul, i cały dom Saula reprezentuje siły przeciwne do Chrystusa. I tutaj jest taka wypowiedź wynikająca z tego, że Dawid okazał Mefiboszetowi łaskę. I było widać, że Dawid wręcz pytał, czy jest z domu Saula ktoś, komu można okazać łaskę, miłosierdzie i łaskę. I teraz Mefiboszep to zauważył i docenił i mówi to w ten sposób. Gdyż chociaż cały dom mojego ojca nie mógł niczego innego oczekiwać od mojego Pana Króla, jak tylko śmierci, Ty jednak umieściłeś Twego sługę w gronie tych, którzy jadają u Twojego Stołu. I tu jest pewne podobieństwo do tego, co Bóg przygotował chrześcijanom. Każdy z nas na własną drogę zboczył, każdy z nas unikał światłości, każdy z nas miłował ciemność i księcia ciemności, wykonując jego dzieła, należyliśmy do tych, o których Pan Jezus powiedział, ojcem waszym jest diabeł. Ale łaska Boża okazała się w tym, że dobroć Boża do upamiętania prowadzi, bo Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. I Pan Jezus został ofiarowany za grzechy, Wszystkie nasze grzechy, ale też grzechy całego świata, mówi apostoł Jan. I w Rzymian drugi rozdział mamy też o tym wspomniane. Tu co prawda jest w kontekście do człowieka, który sądzi, ale to jest tak naprawdę do każdego człowieka naturalnego, nienarodzonego na nowo. Nie ma przeto usprawiedliwienia dla ciebie kimkolwiek jesteś człowiecze, który sądzisz. Albowiem sądząc drugiego siebie samego potępiasz, ponieważ Ty, sędzia, czynisz to samo. Bo wiemy, że sąd Boży słusznie spada na tych, którzy takie rzeczy czynią. Czym nie masz człowiecze, który osądzasz tych, co takie rzeczy czynią, a sam je czynisz, że ujdziesz sądu Bożego? Albo może lekceważysz bogactwo jego dobroci i cierpliwości, i pobłażliwości, nie zważając na to, że dobroć Boża do upamiętania Cię prowadzi, Ty jednak przez zatwardziałość swoją i nieskruszone serce gromadzisz sobie gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga, który odda każdemu według uczynków Jego. Jakże często sami będąc w ciemności, jeszcze przed nawróceniem, ocenialiśmy a ten jest taki, a ten owaki. Ciągle byliśmy znienawidzeni przez innych i sami nienawidziliśmy innych, osądzając, potępiając. W swojej bezczelności często nawet sadzaliśmy Boga na ławie oskarżonych. Czy gdyby Bóg był miłosierny, to byłaby wojna w Abchazji? Czy gdyby Bóg to, to czy by było tamto? Jakim prawem stało się to? skąd się i jakim prawem pojawiła epidemia. No więc my osądzając nawet innych ludzi już sobie gromadzimy gniew Boży na swoją głowę, a co dopiero otwierają swoje usta przeciw Bogu. Ale odpowiedzią Bożą jest dobroć. Czwarty werset mówi Lekceważysz bogactwo jego dobroci? i cierpliwości, i pobłażliwości, nie zważając na to, że dobroć Boża do upamiętania Cię prowadzi, od Boga w naszą stronę cały czas idzie dobroć. I Bóg nas miłuje. Ale to jest teraz, kiedy jest czas łaski. Teraz, gdy jest czas zbawienia ale jeśli zlekceważymy tą Jego dobroć i tylko zostaniemy na sąd Boży ze zgromadzonym przez nas samych gniewem na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga, to jeśli nie uwierzymy w Pana Jezusa tu na ziemi, to byłoby nam lepiej, gdybyśmy się nigdy nie urodzili. Takie słowa padają między innymi w stosunku do Judasza. Judasz był człowiekiem jednym z dwunastu. Miał najlepszego nauczyciela Biblii na ziemi. I był na większości lekcji. Sam nawet uzdrawiał. Sam był uczestnikiem Ducha Świętego. Sam widział zmiany w ludzkich życiach. A mimo to mimo tego, że dobroć Boża do upamiętania go prowadziła, nie zważał na to. My dzisiaj żyjemy w chrześcijańskim kraju. Znamy większość głównych faktów na temat Biblii i chrześcijaństwa. Mamy światło. Może nie aż takie jak Judasz, ale większą odpowiedzialność niż on. Dlatego, że Duch Święty przez całe życie napomina i przypomina o grzechu, o sprawiedliwości i sądzie. I nie da się przed tym uciec. Dlatego każdy z nas jest odpowiedzialny za to, żeby dać się poznać Panu Jezusowi, aby uwierzyć w Pana Jezusa ku zbawieniu. Bo Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. To było zawołanie apostołu do człowieka, który spytał: Panowie, co mam czynić, aby być zbawionym? Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. W Starym Testamencie też Abraham uwierzył Bogu i Bóg poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. Cały czas jest ta sama droga. Dopóki nie będzie za późno. Gdy objawienie Sprawiedliwego Sądu Boga nastąpi, to będzie za późno. 162